All right, let's continue on in our discussion of the attributes of God. Kontynuujemy nasze rozważanie atrybutów Boga. Uh, I want to review just a little bit of yesterday, to uh, keep it fresh in your minds. Odświeżmy tylko to, o czym wczoraj mówiliśmy. And I want to remind you that there are two types of attributes, two groups of attributes. Pamiętajmy, że są dwa rodzaje atrybutów Boga. The communicable and the incommunicable. Przekazywalne atrybuty i nieprzekazywalne. Według tej nowej definicji te atrybuty przekazywalne to są te, które Bóg w większej mierze z nami podziela. I tutaj podkreślamy to słowo w większej mierze. Natomiast te nieprzekazywalne atrybuty to są atrybuty dotyczące natury samego Boga, z którymi w niewielkim stopniu, w mniejszym stopniu z nami Bóg się dzieli. Wczoraj mówiliśmy o tym atrybucie jedności Boga. To jest oczywisty i to jest ewidentnie ta nieprzekazywa ten nieprzekazywalny atrybut Boga. W samej naturze człowieka z powodu grzechu jest brak jedności i spójności. Is a we just saw. Ale jak już przed chwilką y, słyszeliśmy, Świętość jest tym atrybutem, którym Bóg się z nami dzieli. Teraz chcemy zająć się bardzo ciekawym atrybutem Boga. The of God's wrath. Atrybutem gniewu. Jest Szczególnie w, pośród Słowian, gdzie usługuję, spotykam ludzi do not believe wrath is an of God. Którzy odrzucają gniew jako atrybut Boga in their perspective. W ich rozumieniu jest to zbyt negatywne, e, negatywny atrybut And when they look at eternity gdy patrzą na wieczność, mówią, że na nowej ziemi i w nowych niebiosach in the final state, w tym ostatecznym wiecznym stanie there is no wrath. nie ma gniewu. But that be an incorrect understanding. ale to nie jest właściwe zrozumienie. Because even though there is no wrath in the new heaven gdyż Chociaż rzeczywiście nie ma gniewu Bożego na nowej ziemi i w nowych niebiosach. The wrath of God is still in existence. Gniew Boga nadal istnieje. In hell. Istnieje w rzeczywistości piekła. Piekło jest niczym innym jak odzwierciedleniem, wyrazem Bożego gniewu przez całą wieczność. See the, phrase, the day of wrath. Kiedy czytamy w Słowie Bożym takie wyrażenie Dzień Gniewu. To mówi on o tym czasie, w którym Bóg wylewa swój gniew na grzeszną ludzkość. Ale wygląda na to, że jest to jakby zapakowane i później odłożone na bok. Co nie oznacza, że to znika z natury Boga. Natomiast ten wyraz gniewu Boga zostaje przeniesiony do innego segmentu rzeczywistości. Uh, Linguistycznie, to Podchodząc językowo do tego tematu, ciekawe jest to, iż możemy znaleźć siedem różnych słów, które opisują Bożo, Boże niezadowolenie. Five of these words are found in the Old Testament. Pięć z tych słów znajdujemy w Starym Testamencie. Dwa w Nowym I want Pierwsze z tych słów jest myślę jednym z najciekawszych, jakie możemy znaleźć w Piśmie Świętym, w opisie Gniewu Boga. This word in the Hebrew really is based on a word that is related to the w języku hebrajskim to słowo odnosi się do nosa. I być może, po, kiedy po raz pierwszy o tym słyszymy, może nam się wydawać to dziwne, wyłączyć nos z gniewem. Ale zatrzymajmy się i pomyślmy o tym przez chwilę. What is your response if somebody hits you in the nose? Jaka byłaby nasza reakcja, gdyby ktoś nas uderzył w nos? Z pewnością byśmy wpadli w gniew, ponieważ ból jest bardzo mocny. Czy ktoś z Was kiedyś dostał w nos? To boli, nieprawdaż? To boli. nie. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową, czwarty rozdział i wiersz czternasty. To jest jedno z miejsc, w którym znajdziemy to właśnie słowo. It says, then the anger of Yahweh burned against Moses, and he says, is there not your brother Aaron the Levite? I know he and moreover, Czytamy, że wtedy zapalił się gniew Jahwe na Mojżesza i powiedział, czyż Aaron, Lewita, nie jest Twoim bratem? Wiem, że on potrafi dobrze mówić. Oto on wyjdzie Ci na spotkanie, gdy Cię zobaczy, uraduje się w swoim sercu. Czytając ten wiersz, powinniśmy zadać sobie pytanie, Dlaczego Jahwe jest tak rozłoszczony? W kontekście, czytając ten fragment, widzimy, że Jahwe właśnie wyznaczył Mojżesz'a jako tego, który miał przemawiać w jego imieniu do Faraona. And what was Moses A jaka była reakcja Mojżesz'a? Said, I can't speak ałto powiedział, nie ja ja nie potrafię się wysławiać God, God had to work with him and tell him no I have chosen you and because I've chosen you you'll do a great job A Bóg musi y, przetłumaczyć mu i wyjaśniać mu że on go wybrał i dlatego że Bóg go wybrał i będzie z nim on zrobi dobrą robotę But Moses resistance was worse than a slap in the face. Ale opór Mojżesz'a był niejako policzkiem wobec tego, co Bóg do niego mówi. It was like punching God in the nose. To było tak, jakby Mojżesz uderzył Boga w nos, Telling God, who knows things, that he made the wrong choice, bo niejako Mojżesz mówi do Boga, który wie o wszystkim, że jednak się pomylił, podjął złą decyzję. So this word is associated with the idea of Uh, the intense pain that comes uh, from being hit or insulted. Więc e, idea tego słowa może być powiązana z, z tą reakcją bólu, jaka, jest, e, jaka towarzyszy uderzeniu w nos. But there's another word that's found in Deuteronomy 4.25. Inne słowo znajdujemy w Piątej Księdze Mojżeszowej w czwartym rozdziale i dwudziestym piątym wierszu. And the word means to to anger. Tutaj to słowo oznacza prowokować do gniewu. It, it the idea of a that go away. Tutaj mówimy o pewnej, pewnym poirytowaniu, które trwa, które nie nie nie ustaje. Okay, it's like somebody poking you and just pushing harder and harder and not relenting. The more they push, the more irritating it becomes. To tak jakby ktoś nieustannie nas czymś tam dzigał w plecy i im dłużej to trwa, im dłużej to się przeciąga, tym bardziej nas to irytuje. Okay, so let's look at uh, 425. Uh, which mówi: When you gdy urodzisz synów i wnuki i zestarzejecie się w tej ziemi, i popsujecie się w and i uczynicie sobie rzeźbiony posąg lub w form of anything, and do i dopuścicie się zła w oczach Jachwę, swojego Boga, pobudzając Go do gniewu. Ponownie musimy zadać sobie pytanie, co powoduje Boży gniew. I patrząc na ten wiersz, odpowiedź jest oczywista. Przedłużające się bałwochwalstwo. God got very angry when Israel made an idol and worshiped that idol. Bóg wpadał w gniew, kiedy Izrael stawiał jakiegoś bożka i trwał w kulcie tego bożka. There had to be initial rage in God at the making of the idol. Z pewnością na samym początku, gdy już y, oni zdecydowali się na kult jakiegoś bóstwa, w Bogu pojawiał się gniew. The idea here Ale idea, jaką znajdujemy w tym wierszu, jest taka, że kiedy ten bożek już został zrobiony, i oni kontynuowali, kontynuowali cześć dla tego Bożka i tym samym nie czcili prawdziwego Boga. I to było powodem tego poirytowania Bożego na przestrzeni długiego czasu. A więc te dwa słowa mówią o gniewie, które jest w jakiejś mierze powiązane z bólem gniew który jest wynikiem jakiegoś poirytowania sprowokowanego bolesnym działaniem encouragement or relief. trzecie słowo jest związane z ideą ulgi i swego rodzaju zachęty, Znajdziemy to słowo w księdze Izajasza. where 54,8. Gdzie Bóg mówi. W niewielkim gniewie ukryłem na chwilę swoją twarz przed Tobą. W tych pierwszych słowach mamy raczej ideę gniewu, który rozwija się dlatego, że trwa jakieś, trwają jakieś przykre rzeczy. Natomiast tutaj w ósmym wierszu tego rozdziału Izajasza mamy gniew, który jest w jakiś sposób ograniczony i z tego powodu przynosi nam, jako grzesznikom to zachętę, że Boży gniew może być ograniczony. The fourth uh, example of the anger of God is found in a fourth word Excedes 15, 7. Czwarte słowo znajdziemy w drugiej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale, i wierszu siódmym. And it says in Exodus 15, 7, and in the greatness of your excellence, you overthrew those who rose up against you, you sent forth your burning anger, and it consumes them as shaw. Czytamy tutaj. W wielkości Twego majestatu powaliłeś swoich przeciwników. Zesłałeś swój płonący gniew, który pożarł ich jak słomę. Kind of Ten rodzaj gniewu jest niebezpieczny. It's a anger. It's there, it go away. Tutaj mówimy o gniewie, który płonie i który nie ustaje płonąć. And this really I had w moim zrozumieniu jest to gniew, który towarzyszy Bogu od samego stworzenia świata. A anger sin and to his Płonący w Bogu ogień, związany z nieuznaniem jego świętości i z grzechem. Peter says that he's very patient in holding back his anger. Apostoł Piotr pisze w swoim liście, że Bóg okazuje wielką cierpliwość, powstrzymując swój gniew. But Ale jeśli przejdziemy dalej do Księgi Objawienia i zobaczymy to, co się dzieje w rozdziałach od 6 do 19, widzimy, że ten tlący się Boży gniew Zostaje wylany na ziemię. W okresie wielkiego ucisku Bóg wylewa ten gniew, który w nim przez całe wieki był, and się i, i, i, i płonął. Czy mieliście kiedyś do czynienia z kimś, w kim ten gniew się gromadził, gromadził i któregoś dnia to wszystko wybuchło? This is God in Revelation 6 through 19. To właśnie opisuje Boga w rozdziałach od 6 do 19 Księgi Objawienia. Ale there's one more Hebrew word for anger that's found in Isaiah 51, 22. I jeszcze jedno ciekawe słowo znajdujemy w Księdze Izajasza 51:12. 22, przepraszam. Izajasza 15:22. It's just as dangerous as the simmering anger of God that we just described. I myślę, że to słowo opisuje 51, 22. This says "rouse yourself, rouse yourself" Uh, arise, O Jerusalem, you who have drunk from Yahweh's hand in the cup of his anger, the chalice of reeling you have drained to the dragons. To słowo jest równie niebezpieczne, jak to, które przed chwilką opisywaliśmy, i czytamy tutaj: Tak mówi Twój Jahwe i Twój Bóg, który wstawia się za swoim ludem. Oto zabieram z Twojej ręki kubek odurzenia, męty kubka. Mojej wściekłości nie będziesz już pić z niego. And you can skip down to verse 22, and the same word is used. Thus says, uh, Your Adonai, Yahweh, even your God, who commands, contends for His people: Behold, I have taken out of your hand the cup of reeling, the chalice of my anger, and you shall never drink it again. I'm sorry, I just read this verse. What was the first one? The first one was 17. O, oh, sorry. Yeah. Wcześniejszy wiersz, przepraszam, miał być wiersz 17, gdzie jest mowa Zbudź się, o zbudź się, powstań Jerozolimo, która piłaś z ręki Jahwe kubek jego gniewu Wypiłaś męty z kubka odurzenia i je wysączyłaś Czyli 17 wiersz i 22 These two verses in Isaiah 51 te dwa wiersze z 51 rozdziału Księgi Izajasza pokazują tą wybuchową naturę gniewu Boga, który w Nim płonie. I przejdźmy teraz do Nowego Testamentu i przyjrzyjmy się kolejnym dwóm słowom, które opisują Boży gniew. Okay, the first one is found in Colossians chapter 3 verse eight. Pierwszy z nich znajdziemy w liście do Kolosan, rozdział trzeci i wiersz 8 And in this particular verse uh, the word is describing anger in man. Tutaj to słowo opisuje gniew w życiu ludzi. It says that we're supposed to be putting aside all anger. Czytamy tutaj, że mamy odrzucić wszelki gniew. I tutaj to słowo opisuje taki płonący, pełen emocji gniew. To słowo opisuje zewnętrzny wyraz gniewu. But there is another word that describes a simmering internal anger that's used by Paul in Ephesians 4. Ale w liście do Efezjan w czwartym rozdziale czytamy o innym gniewie, który jest wewnętrzny, który właśnie gdzieś tam się tli wewnątrz. In Ephesians 4:26 it says be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger. Ef 26 Efezjan 4 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I widzimy tutaj, że apostoł Paweł, czy Bóg przez apostoła Pawła mówi do ludzi, że może być wewnętrzny gniew, który tam się w środku tli, ale z którym możemy sobie poradzić i go usunąć. A więc mamy tutaj dwa słowa, które wyrażają z jednej strony gniew, który jest wewnętrzny, który gdzieś tam się tli w nas, i drugi, który opisuje wyrażający się gniew w działaniu. And though those words in the New Testament are describing i chociaż oba te słowa odnoszą się tutaj do ludzi i do charakterystyki ludzi, z którą ludzie mają sobie radzić i której nie mają ulegać, te same słowa są odzwierciedleniem tych idei, które znajdujemy w tych starotestamentowych słowach opisujących charakter Boga i Jego gniew. Szczególnie te dwa ostatnie hebrajskie słowa, o których mówiliśmy. Te, to słowo, które opisuje właśnie ten wewnętrzny, tlący się, czy płonący wewnątrz Boga ogień. I który ostatecznie wyrazi się w tym wybuchu gniewu w, w czasie Bożego Sądu, wyrazu gniewu. So let's, let's ask this question. What is. Uh, uh, how would we summarize the idea of wrath or anger? A więc spróbujmy teraz podsumować tą ideę gniewu. Anger then is a passion and an emotion that rises up with unresolved irritations. Gniew jest wewnętrzną emocją, która wyraża się w poirytowaniu. Bóg w kontekście kontaktów i, i działania z upadłym stworzeniem ma wiele powodów do poirytowania. Każdy człowiek jest powodem Bożej irytacji we Gdyż nie tylko zeszliśmy z Bożych dróg, ale więcej zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu i jego drogą. I to co jest dla mnie zdumiewające, to to, że chrześcijanie, którzy, przez Boga zostali ogłoszeni sprawiedliwymi, ogłoszeni sprawiedliwymi dzięki ich wierze w dzieło Pana Jezusa. In the state to God with their sin. Nadal żyjąc w tym naszym doczesnym ciele, jeszcze nieuwielbionym, nadal prowokujemy Boga do gniewu naszym grzechem. The only reason he doesn't take out his wrath on us is because we're covered by the blood of his son. I jedyny powód, dla którego Bóg nie wylewa na nas swojego grzechu, na swojego gniewu, to to, że jesteśmy okryci sprawiedliwością dzięki krwi Jezusa Chrystusa. We need to appreciate God in his loving care of us irritating sinners uh, uh, of us un what did I say un unforgiven. -glorified, declared righteous sinners. I powinniśmy naprawdę być niezwykle wdzięczni Bogu to, za to, w jaki sposób traktuje nas, którzy jesteśmy nadal nieuwielbionymi grzesznikami, którzy w swoim grzechu poirytują Boga. Myślę, że często patrzymy na siebie w taki uwielbiony już y, sposób. Dlatego, że jesteśmy wierzącymi, nazywamy się wierzącymi, no to wszystko jest w porządku, jakkolwiek prowadzimy to nasze życie. Niestety smutna rzeczywistość jest taka, że nadal grzeszymy. A każdy grzech Irytuje Boga. Więc zamiast patrzeć na siebie z dumą, że jesteśmy chrześcijanami, winniśmy raczej z wielką pokorą i wdzięcznością dziękować Bogu za to, że tak się z nami dobrze obchodzi kiedy my nadal żyjemy w tym nieuwielbionym ciele, w którym niestety nadal grzeszymy. Im bardziej dojrzewam w wierze, tym bardziej dostrzegam to, jak bardzo muszę irytować Boga. To, że mam właściwe zrozumienie teologiczne, cause me to be very thankful for Jesus him his work covering me with his blood pozwala mi okazywać większą wdzięczność Bogu za to dzieło Pana Jezusa Chrystusa i jego krew która usprawiedliwia mnie i oczyszcza mnie and i thankful that God looks at me through the blood of his son rather than my sinful actions i jestem niezwykle wdzięczny Bogu że On patrzy na mnie przez pryzmat tej ofiary Pana Jezusa i Jego krwi, raczej niż przez pryzmat mojego grzesznego działania i zachowania. Z drugiej strony to wzbudza we mnie ogromną radość i oczekiwanie tego czasu, kiedy Wyzuję się z tego doczesnego ciała i przejdę w tą rzeczywistość uwielbienia, kiedy już będę wolny od całego grzechu i powodów, dla których miałbym irytować Poga. Życie na tej ziemi jest niezwykle męczące, nieprawdaż? Kiedy patrzymy na nasz grzech, mam nadzieję, że to nas samych odraża, it has been disgusting to god and thankfully we have his son as our comfort i z pewnością jest to odrażające dla boga ale dzięki panu jezusowi patrzy na nas inaczej i w tym znajdujemy pocieszenie uh, the next section of looking at the wrath is to see god's wrath poured out to different groups kolejną rzeczą którą się zajmiemy to spojrzymy na te różne sytuacje, w których Bóg wylewa swój gniew na różne grupy ludzi. Give you some Podam wam wiele wierszy, ale przeczytamy teraz tylko jeden tamty, możecie sobie później sami sprawdzić. But you can group these verses under one heading. Ale wszystkie te wiersze możemy razem zawrzeć w takiej grupie. Uh, and that heading is anger toward Israel. Którą zatytułowalibyśmy Gniew Jachwę na Izraela. Przeczytamy drugą księgę mojżeszową, 32 rozdział, wiersz 9 i 10. Ok, and this is early in uh, uh, the choosing by God of Israel to be his people. To jest okres wczesnej historii Izraela, gdy Bóg wybiera ich, aby oni byli jego reprezentantami na ziemi. Jako naród, jako grupa, nie podążają za Bogiem od długiego czasu. But look at how. Ale zobaczmy, jak Bóg opisuje relację, jaką ma z nimi, w tym 32 rozdziale, w wierszu 9 i 10. It says that Yahweh said to Moses, I've seen this people, and behold, they are an obstinate people. Now then, let me alone, that my anger may burn against them, and I may destroy them, and I will make of you a great nation. Jahwe mówił do Mojżesza, widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z Ciebie uczynię wielki naród. Nie są na pustyni jeszcze nawet jednego roku, a już są tak zbuntowani, już są tak nieposłuszni, że Boży gniew płonie na nich. I to miało miejsce dokładnie w tym momencie, gdy Mojżesz poszedł na górę, aby wziąć Boże przykazania, a oni w tym czasie zrobili sobie tego złotego cielca, by go czcić. But this idea of Yahweh's wrath against uh Israel is continued in Deuteronomy chapter 9 verse 7 and 8. I ta sama idea gniewu Boga wobec Izraela jest powtórzona w, w piątej księdze Mojżeszowej w 9. rozdziale w wierszu 7 i 8. And in this instance it's 40 years after Yahweh has chosen, chosen them to be his representative people. Tanta sytuacja kolejna opisuje już to, co miało miejsce 40 lat później, po tym jak już oni od 40 lat są wybranymi reprezentantami Boga. Do tej pory ten gniew był związany z bałwochwalstwem i ich ciągłym narzekaniem na niedogodności ale w drugiej księdze królewskiej w drugim rozdziale i wierszu 13 it describes the rage of Yahweh against Israel for forgetting the law of God Widzimy tutaj y, gniew Boga rozłoszenie Boga na Izraela za to że... Zapomnieli o prawie Jahwe. To jest druga księga królewska 22-13. Gdy zapominamy o prawie Jahwe, zapominamy o podstawowych stwierdzeniach, na kazach, które Bóg skierował do swojego ludu. And that's found in Deuteronomy 6:5. A o tym możemy przeczytać w piątej księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale i piątym wierszu. It says, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Gdzie czytamy, że mamy kochać naszego Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. And you may ask, how does that relate to forgetting God's law? I możemy powiedzieć, no ale jak to się ma do zapominania Bożego Prawa? Well, the New Przejdźmy do Nowego Testamentu. Pod koniec służby Pana Jezusa podczas dwóch odrębnych okazji. One six months before his crucifixion, jedna mająca miejsce sześć miesięcy przed Jego ukrzyżowaniem. A druga na dwóch passion Week. A druga we wtorek, w czasie tego tygodnia paschalnego, Jesus is asked to the law. Jezus jest proszony, aby podsumował prawo. And the that he gives is 6, A odpowiedź, jaką Jezus daje, to właśnie jest zaczerpnięta z piątej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału i 5 wiersza. Kochaj Boga z całego serca, z całej duszy, i ze wszystkich sił. I wiemy, że Pan Jezus jeszcze dodał drugą część do tej odpowiedzi. He a part of 19:18. Zacytował fragment z trzeciej księgi Mojżeszowej, 18 rozdziału i wiersza 19 You shall love your neighbor as yourself. Będziesz kochał bliźniego tak jak kochasz siebie samego. In essence, Jesus is teaching that obedience to the law means prioritizing and focusing on making god number one in your life a więc Bóg, pan jezus podsumowuje całe boże prawo pokazując że na pierwszym miejscu jest miłość do boga and number two, focusing on serving others rather than yourself a na drugim miejscu jest służenie innym zamiast służyć samemu sobie we may also recall that in galatians 5 i być może pamiętacie jeszcze, że w liście do Galacjan, w piątym rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, to koniec czwartego rozdziału, apostoł Paweł mówi, że podsumowaniem zakonu, prawa Bożego, jest miłość. I jeszcze możecie Zajrzę się sami do psalmu 119, wiersza 11. Przepraszam, psalm 95, wiersz 11. Tutaj mamy obraz Bożego gniewu, który wyrażał się na pustyni z powodu ich nieposłuszeństwa. And it's to the I szczególnie tutaj jest mowa o ich nieposłuszeństwie w Kadesh Barnea. In 34, o czym czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej, Numbers uh, 34 wiersz 11. 34, 11. Okay. Now some people in the past have looked at these verses. Wielu ludzi w przeszłości czytało te wiersze. And decided that because God has expressed his anger against Israel in the past. I uznali, że skoro Bóg wyrażał swój gniew wobec Izraela w przeszłości. And because the Jews were involved in crucifying Jesus. I ponieważ Żydzi byli zaangażowani w ukrzyżowanie Jezusa. That God's wrath against Israel continues today and it, they will never be restored under, from under his wrath. I w związku z tym, boży gniew trwa w odniesieniu do Izraela i nigdy nie ustanie. Uh, I think that's a understanding of uh, the wrath of God Israel. I myślę, że jest to bardzo płytkie zrozumienie gniewu Boga w odniesieniu do Izraela. Remember that Isaiah 54 8 described a temporary wrath. God. Pamiętajmy, że w Księdze Izajasza 54:8 mowa była o tym ograniczonym, tymczasowym gniewie Boga wobec Izraela. I to jest prawda, że oni są obecnie pod gniewem Boga, because they've rejected his son. gdyż odrzucili jego syna. I you need to look at Psalm 2:12 to see. Wystarczy przeczytać psalm drugi i wiersz 12 I zobaczyć jaki gniew Boga Powoduje odrzucenie Jego Syna Ale apostoł Paweł wyjaśnia nam Że ten gniew nie jest ciągły Ale jest tymczasowy Right Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziałach od 9 do 11 wyjaśnia, że chociaż teraz są rzeczywiście obiektem Bożego gniewu, to jednak w przyszłości zostaną odnowieni. Aby ten temat zbadać musielibyśmy zająć się Tymi wszystkimi tematami dotyczącymi czasów końca eschatologicznymi. Być może w przyszłości, jak się znowu spotkamy. Ale to tylko taka jedna jeszcze myśl, żeby Wasz apetyt pobudzić. W Księdze Objawienia Boże zamysły ewangelizacyjne realizowane są przez 144 tysiące Żydów. 12 tysięcy z każdego plemienia. A więc jego gniew wobec Izraela jest tymczasowy. Nie jest to wieczny gniew przeciwko nim. Mógłbym okay, mnóstwo jeszcze on o tym mówić, right ale right musimy skupić się na gniewie. Uh, punkt numer dwa. Drugi punkt. Yahweh has anger all mówi też o gniewie wobec całej ludzkości. He has, he has a particular anger against Israel. Jest w Bogu szczególny gniew w odniesieniu do Izraela. Because he chose them, ponieważ on ich wybrał, he himself to them, objawił się im, and, uh, they were family. He called them his children. Oni stali się jego rodziną, nazwał ich swoimi dziećmi. Ale widzimy też jego gniew, innego rodzaju gniew w odniesieniu do całej ludzkości. I, I like it to the anger that you feel when you get together with other families. Porównuję to do takiego gniewu, który mógłby mieć miejsce, gdybyśmy spotkali się z innymi rodzinami and all the children are together. I wszystkie dzieci tam bawią się razem and fights break out or whatever. I zaczynają tam się szarpać, bić cokolwiek and your kids are involved. I twoje dzieci są zaangażowane w tą bójkę. Who are you to be most angry? at? Na kogo najbardziej będziecie się złościć? Na swoje własne dzieci. Ponieważ uczyliście je i oczekujecie, że będą się inaczej zachowywać. Ale oczywiście jesteście rozgniewani na całą tą sytuację. I myślę, że tutaj jest pewne podobieństwo Między tym, jak Bóg jest zagniewany na swoje dzieci Izraela i Pogan, na całą resztę. W pierwszym, liście, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł wypowiada takie dosyć ostre słowa, jeśli chodzi o gniew Boga. I w 1, 18 Pierwszy rozdział, wiersz osiemnasty. Czytamy, że gniew Boga objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Now, just a quick overview of what's going on in Romans. I znowu krótki, krótkie podsumowanie tego, o czym jest mowa w liście do Rzymian. Apostol Paweł dowodzi, że każdy jeden człowiek jest obiektem Bożego gniewu z powodu grzechu w jego życiu. W 1 rozdziale mówi, że wszyscy ludzie, ale szczególnie nie Żydzi, są pod Bożym gniewem z powodu swojego grzechu. W pierwszym rozdziale mówi wszyscy ludzie są obiektem Bożego gniewu, ale szczególnie ci, którzy nie są Żydami. In chapter two, through, uh, chapter three, verse eight, od drugiego rozdziału do trzeciego rozdziału wiersza ósmego Paweł skupia się na Żydach i mówi oni też są obiektem Bożego gniewu wrath of God is all mankind. Tutaj w 18 wierszu pierwszego rozdziału czytamy, że Bóg jest przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi. chapter 2 verse 5. A w drugim rozdziale w piątym wierszu, Paul says that there's a special stored up wrath for the Jew because they've received so much revelation and have failed to follow it. Paweł mówi, że jest szczególny gniew zachowany dla Żydów, gdyż oni otrzymali objawienie Boga i byli szczególnie pouczeni przez Boga. Uh, if we go back into 3, verse 6. Jeśli przejdziemy do listu do Kolosan, rozdział 3, 3 6. Kolosan 3,6. Ja jak widzicie jestem słaby z tym liczbami. Od razu się mówi jak są liczby. Nie jest po jednej liczbie podawanej, bo teraz mój umysł nie odpowiada. Przepraszam, jestem straszny z powodu, których nie gniew Boży Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, na synów nieposłuszeństwa. On account of what? A więc z jakiego powodu ten gniew się objawia? We to look at the verse five to see on account of what. I wiersz piąty nam opisuje szczegóły tego. It's, it's all the, the expressions of um, ungodliness that's found in immorality, impurity, passion, evil desire, greed. W wierszu 5 widzimy te różne przejawy nieposłuszeństwa, nieprawości, takich jak nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze, chciwość. God has wrath against rebellion. Bóg gniewa się na wszystkich buntowników. Ale I'll give you references now and I'm not going Zrobię turn komentarz I'll just make a comment and you can look i teraz tylko podam Wam jeszcze inne miejsca w Słowie Bożym, które możecie sami sobie później sprawdzić, tylko króciutko je skomentuję. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersz szesnasty. Paweł mówi o gniewie Bożym, który jest skierowany przeciwko nieposłuszeństwie Izraela. W liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale i jedenastym wierszu czytamy, że Boży Gniew podnosi się przeciwko każdemu, kto nie wierzy Ewangelii. W liście do Efezjan w drugim rozdziale i trzecim wierszu God's wrath is rising up against all non-believers. Boży gniew jest skierowany przeciwko wszystkim, którzy nie wierzą. And again in 1 Thessalonians 1:10 it's a parallel thought to Ephesians 2:3. I podobny, podobna myśl w pierwszym liście do Tesaloniczkan, pierwszy rozdział i wiersz dziesiąty również o gniewie Bożym wobec niewierzących. Ultimately, why does God express his wrath? Upon his creation A więc y, spróbujmy teraz zastanowić się dlaczego Bóg gniewa się na swoje własne stworzenia you would be in of the sin of his Byłoby właściwym, gdybyśmy odpowiedzieli, że wynika to z powodu grzechu jego stworzeń. But more specifically it's because his creation rejects his solution that is Rejects the Savior, Jesus Christ. Ale jeszcze dokładniej powiedzielibyśmy, gdybyśmy stwierdzili, że ludzie, Jego stworzenie, odrzuca Boże rozwiązanie problemu grzechu, czyli dobrą nowinę w Jezusie Chrystusie. I tutaj chciałbym podkreślić słowa z psalmu drugiego, Wiersza 12. Because the command is specifically given to all the nations of the world to bow down and kiss the feet of the Son. Bóg kieruje wezwanie do wszystkich narodów, aby przyszły i ucałowały stope jego Syna. And this psalm is written about one years before the coming of Jesus as the Son of God. Ten psalm jest napisany na tysiąc lat. Przed ziemskim przyjściem Jego Syna. I widzimy tutaj, że Żydzi mieli pewną koncepcję Mesjasza, Zbawiciela, jako Syna Boga. I On był rozwiązaniem problemu Bożego Gniewu. I jeszcze trzecia grupa ludzi. I to tą grupę opisuję jako piękno Bożej, Bożego gniewu. We've already seen the reason for Yahweh's wrath. Już widzieliśmy jaki jest powód gniewu Jahwe. That's found in Romans 1:18. w liście do Rzymian 1:18. He's pouring out his wrath against all mankind that lives in disobedience to him. Bóg wylewa swój gniew na całą ludzkość, która żyje w nieposłuszeństwie wobec Jego prawa. A po drugie, z powodu tego, że ludzkość odrzuca Boże rozwiązanie w postaci Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Jego Syna. There's relief from the wrath of Yahweh. Ale jest ucieczka od gniewu Jahwe. And this is found in John's Gospel, chapter 3, verse Czytamy o tym w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale i wierszu trzydziestym He I at the very end of chapter 3, he who believes in the son has eternal life, but he who does not obey the son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Czytamy tutaj Jana 3, 36, koniec tego rozdziału. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boga zostaje na nim. Tak, Boży gniew spada na wszystkich ludzi, dlatego że odrzucili Boże standardy i obrali drogę nieprawości. God from that wrath. Ale Bóg umożliwił ucieczkę od tego gniewu. I teraz tym powodem Jego gniewu jest to, że wielu ludzi odrzuca Jego rozwiązanie która jest, które jest w Jezusie Chrystusie. That's what John's us in his o tym Jan mówi nam w swojej Ewangelii, Jeśli Bóg umożliwił ludziom uniknięcie doświadczenia Jego gniewu, który wyleje na całą ziemię the beauty of Ya in the results of the work of his Son. Rezultaty piękna Bożego Gniewu są widoczne w tym dziele dokonanym przez Jego Syna. He makes a uh, uh, Paul makes a preliminary statement in Romans, chapter 3, verse 25. W liście do Rzymian 3,25, 25, apostoł Paweł robi takie wprowadzające uwagi. In response to his wrath of sin, w, odpo w odpowiedzi na Boży Gniew wobec Grzechu, God has provided a satisfaction to his wrath. Bóg ustanowił zaspokojenie Jego Gniewu. To słowo zaspokojenie jest takim szczególnym teologicznym słowem. Które opisuje ideę przedstawioną w piśmie. To jest taki propiciacie. No właśnie, jak to w polsku. Nie, nie. Miłośniczy. No, można tylko przyjrzeć Romans 3.25, bo on wykorzystał słowo propiciation. Zobaczmy, list do Rzymian 3.25. Tutaj to słowo się pojawia. Mm -hmm. Słychać, że God displayed publicly as propiciation in his blood through a, faith. Ubłaganie. Ubłaganie, yeah. tak. Przebłaganie. Przebłaganie, ubłaganie, tak. Wierz 25, 3,25 rzymian. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów Yes, uh, Jesus' work on the cross. Dzieło Pana Jezusa na krzyżu is God's work of satisfaction uh, that covers His wrath. Jest dziełem, w którym Boży Gniew został przykryty, został usatysfakcjonowany w tym, co spadło na Jezusa Chrystusa. And those who believe in the propitiatory work of Jesus, I ci wszyscy, którzy wierzą w to dzieło przebłagania dokonane przez Jezusa Chrystusa. Uh, in the words of Paul, found in Romans 5:1. W słowach apostoła Pawła z piątego rozdziału Listu do Rzymian i wiersz pierwszy Ci wszyscy zostali usprawiedliwieni przez wiarę, ogłoszeni sprawiedliwymi, czego rezultatem jest pokój z Bogiem. Bardzo chciałbym teraz się zatrzymać przy tym słowie usprawiedliwienie. Just make a quick Ale tylko króciutko to skomentuję. In another, uh, seminar. Ale tym zagadnieniem zajmiemy się, jeśli Buda kiedyś na jakimś przyszłym seminarium. Ale to słowo justification means to be declared righteous, not made righteous. To słowo usprawiedliwienie opisuje stan, bycie usprawiedliwionym, a nie y, stanie się sprawiedliwym. Ogłoszony, sprawiedliwym. Ogłoszony sprawiedliwym. a nie uczyniony sprawiedliwym. Wielu z nas być może myślało, że staliśmy się sprawiedliwi. Ja na samym początku swojej drogi wiary tak myślałem. Ktoś podzielił się ze mną Ewangelią, mówiąc, że zostałem usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie. I co więcej, powiedziano mi, że za każdym razem, gdy zgrzeszę, to stracę tą sprawiedliwość i wtedy muszę ją ponownie odzyskać. Ale to nie jest poprawne biblijne myślenie. Because we weren't made righteous, we were declared righteous. Gdyż my nie zostaliśmy jeszcze uczynieni sprawiedliwymi, ale zostaliśmy ogłoszeni jako sprawiedliwi. We can blame this on I możemy ten błąd przypisać Hieronimowi. I to jest bardzo ważne w kontekście Polski, która jest krajem rzymskokatolickim. But Jerome translated the Greek New Testament into the Latin. Gdyż Hieronim przetłumaczył grecki Nowy Testament na łacinę. And when he translated this word in the Greek meaning justification. I gdy on tłumaczył to greckie słowo, które oznacza usprawiedliwienie. And properly understood to be declared righteousness, Którego właściwe zrozumienie jest ogłosić sprawiedliwym. He used the Latin word justificare, on użył łacińskiego słowa justificare which means to make righteous. Które oznacza uczynić sprawiedliwym a pomiędzy tymi dwoma koncepcjami jest wielka różnica And when Jerome did that back in the, i kiedy to zrobił nie jestem pewien czy w czy w 5 wieku to hindered the gospel to w jakiejś mierze powstrzymało ewangelia i to spowodowało że kościół rzymsko-katolicki coraz bardziej zaczął oddalać się od poprawnego zwiastowania ewangelii I ultimately god allowed a break in that in 1517 i w końcu Bóg dopuścił do tego, że nastąpiło odłączenie od tego systemu w 1517 roku. Coincidentally, in relation to this conference, i, i jest, to, jest to przypadkowo. Tak, przypadkiem, że akurat nie ta konferencja. Uh, with Martin Luther nailing the 95 theses on the Wittenberg door on October 31st tomorrow. Jest to, jest to przypadkiem, że właśnie jutro jest rocznica tego wydarzenia, gdzie Marcin Luther przybił te swoje tezy, 95 tez do drzwi w kościele w Wittenberce. Gdyż to zapoczątkowało burzę, która doprowadziła do powszechnego zrozumienia tego, że ewangelia niesie w sobie ideę ogłoszenia sprawiedliwymi. Ale dzięki temu, że Jezus jest tym ubłaganiem Bożego gniewu z powodu grzechu, being with God, z czego skutkiem jest ogłoszenie nas jako sprawiedliwych przed Bogiem, resulting in peace with God czego rezultatem jest pokój z Bogiem. Paul goes on in Roman's Apostoł Paweł w drugim, liście, w drugim rozdziale listu do Rzymian mówi, że to powinno napawać nas entuzjazmem. Of glory of God. Mówi, że rezultatem tego jest, powinno, być, powinno być nasze chlubienie się i nasze Radowanie się, w tej, w tej nadziei, jaką niesie w sobie Ewangelia. Without the wrath of God, bez gniewu Boga, we, we don't have a way of really appreciating the great uh, joy that comes from being declared righteous through faith alone. Trudno byłoby nam uchwycić tę radość z tego powodu że zostaliśmy ogłoszeni sprawiedliwymi przed Bogiem. We, we need to contemplate uh, just uh, how angry God is at sin. Najpierw musimy zrozumieć jak bardzo Bóg się gniewa z powodu grzechu. And we need to contemplate even more how angry he is when he offers a solution that's rejected by people. A jeszcze bardziej powinniśmy Zastanowić się nad tym, jak Boga musi złościć to, gdy Bóg oferuje ludziom ofertę ratunku, a oni to odrzucają. Wtedy dociera do nas wartość tego, że my z łaski Boga przyjęliśmy Ewangelię, uwierzyliśmy w Boże usprawiedliwienie. I już Kończymy w dwie minuty. Jeszcze wytrzymajcie kilka minut, i kończymy. I give a definition for wrath. A więc, definicja gniewu, definicja gniewu w odniesieniu do Boga jest bardzo prosta. Yahweh intensely hates sin niezwykle emocjonalnie silnie nienawidzi grzech. I wiersz, który to wyraża, to właśnie Rzymian 1,18. a Tam mamy takie bardzo radykalne stwierdzenie. I mamy kontekst, który objawia nam gniew Boga. Jest powód, dla którego winniśmy radować się tym atrybutem Boga. And to Wayne for this I ponownie jestem dłużnikiem Wayne'a Grudem'a, teologa, za tą myśl. On zadał pytanie, jaki byłby Bóg, gdyby nienawidział gdyby nie nienawidział grzechu. I tutaj możemy iść w dwie skrajności. Jedna skrajność byłaby taka, że Bóg jest zadowolony z grzechu, co oznaczałoby, że nie jest święty i nie byłby Bogiem or he would be indifferent to sin albo druga skrajność to taka że bóg jest obojętny wobec grzechu and again he would not be holy co by oznaczało to samo że nie jest święty and we be living in a chaotic world i żylibyśmy w chaotycznym świecie as a matter of fact we are living in a chaotic world w rzeczywistości żyjemy w chaotycznym świecie But God promises in his word that he's going to solve the problem of chaos. obiecuje nam w swoim słowie, że rozwiąże ten problem chaosu. He's going to eliminate it when he pours out his wrath during the tribulation and then makes a new heaven and a new earth. But I want to end our time tonight on an up note. I chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze rozważanie na taką radośniejszą nutą. Chciałbym Wam podać kilka takich wierszy, które zachęcą nas w odniesieniu do gniewu Boga. Pierwszy list do Thessaloniczan 5, 9. Powinniśmy się radować z tego, że chrześcijanie nie są przeznaczeni na gniew uh, a 9 chrześcijanie nie zostali przeznaczeni na gniew ale na uzyskanie zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa It's a comforting thought that christians are delivered from the wrath of god to jest niezwykle pocieszające, że zostaliśmy jako chrześcijanie uratowani od gniewu Boga. And I want to just emphasize that it's the wrath of God. God owns the wrath. I to podkreślam cały czas, że to gniew Boga, że Bóg jest Bogiem gniewu. And try and use that as a counter argument against those who would say God does not have The of wrath. Szczególnie to podkreślam w odniesieniu do tych wszystkich, którzy mówią, nie, nie, Bóg nie jest Bogiem gniewu. To nie jest Jego atrybut. W pierwszym liście do Thessaloniczan, pierwszym rozdziale i dziesiątym wierszu czytamy, że Jezus ratuje nas od nadchodzącego gniewu. Ok, uh, it says, Czytamy, że oczekujemy Jego Syna z niebios, którego Bóg wzbudził z martwych, Jezusa, który ratuje nas przed nadchodzącym gniewem Boga. I jeszcze jeden zachęcający wiersz napisany przez apostoła Pawła. And this is found in Romans 5 verse 9. piąty rozdział i wiersz dziewiąty. He says in this, this capstone chapter in in the book of Romans. Jest to taki kamień milowy w liście do Rzymian. He says much more than having now been justified by his blood we shall be saved from the wrath of God through him that is through Jesus. Tym bardziej więc teraz Będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. All right, here's my I na tym zakończymy. God hates sin. Bóg nienawidzi grzech. He hates sin. On z wielkim zaangażowaniem nienawidzi grzechu. Jeśli Bóg nienawidzi grzechu, Jezus jest jeśli on nienawidzi grzech, a Jezus jest Bogiem, and we know from the testimony of Scripture that He is God. I całe spismo świadczy o tym, że Jezus jest Bogiem. Then I want you to think about His 33 plus years on the earth. To chciałem, żebyście pomyśleli o jego 33 latach spędzonych na ziemi. And I want you to imagine the patience, the divine side of Jesus had to Myślmy, jakąż wielką cierpliwością odznaczała się ta, ten, ten element boskiej natury w Jezusie Chrystusie, kiedy przez 33 lata chodził po tej grzesznej ziemi. Jestem pod wrażeniem, jestem zdumiony, że Jezus tylko dwukrotnie wyraził swój gniew podczas swojej ziemskiej służby. If, if you're holy, Jeśli jesteś święty, and Jesus as God was holy, a Jezus jako Bóg jest święty, i a I z wielką pasją nienawidzisz grzechu, gdyż jest to częścią Twej natury jako Boga then having sinners come up around you and touch you would just be the most icky feeling. Wyobraźcie sobie grzeszników, którzy przychodzą i dotykają się Ciebie. Jest to bardzo nieprzyjemne odczucie. It'd be irritating. To było bardzo irytujące. And when you read the gospel accounts, uh, you see that the people were more interested in being, in being around Jesus for the healings that He performed, Widzimy, że ludzie gromadzili się wokół Jezusa, szczególnie z powodu uzdrowień, które on, których On dokonywał. Jedzenia, które rozdawał. Bardziej niż, żeby uczyć się od Niego, słuchać Jego nauki, czy doświadczać Jego świętości. Uh, and then think about o frustrated jak must have been. When he caught his disciples bickering over who is the greatest in the kingdom at the end of his ministry? Pomyślmy, jak Jezus musiał się zezłościć na swoich uczniów, kiedy widział, jak oni kłócą się między sobą, kto z nich jest największy w Królestwie? To było już pod koniec służby Jezusa. So I want to close with two thoughts A więc zakończę jeszcze dwoma myślami. How should we, number one, imitate this attribute? W jaki sposób mamy. Naśladować ten atrybut. And, and the is, we need to be Odpowiedź brzmi: w podążaniu za osobistą świętością. If we love our Savior, Jeśli kochamy naszego zbawiciela, who intensely hates sin, który z pasją sin, we should be developing a hatred of sin ourselves. W naszym życiu winno rozwijać się od, od raza wobec grzechu, nienawiść wobec grzechu. In fact, Paul in uh, Romans 6.11 Paweł, apostoł w liście do Rzymian 6.11 says, consider yourself dead to sin. Mówi, uważajcie siebie za martwych dla grzechu. And the way he's used it, uh, the way he's used the Greek grammar, i sposób, w jaki posługuje się tutaj gramatyką grecką, that sin is still a in the Christian life. Wskazuje na to, że grzech jest nadal rzeczywistością w życiu chrześcijańskim. I my musimy zmienić nasz stosunek do niego, w jaki sposób na niego patrzymy. W Colossians 3, he says powinniśmy uh, supposed to be killing sin. W liście do Kolosan w trzecim rozdziale mówi, że mamy uśmiercać grzech. I ostatnie pytanie, z jakim Was chcę zostawić, jest takie. W jaki sposób możemy niewłaściwie posługiwać się tym atrybutem w naszym naśladowaniu Boga? I i myślę, że tutaj możemy zrobić wielki błąd, gdy zaczynamy niewłaściwie gniewać się na grzeszników. Myślę, że często mamy zły stosunek wobec otaczającego nas świata. Nienawidzimy ludzi, nienawidzimy świat z powodu jego grzechu. Razem z żoną mamy takie powiedzenie, we we say people they're the worst we mówimy ludzie oni są najgorsi but the real the real thought should be that we should hate the sin that we see in the sinner ale raczej powinniśmy nienawidzić grzech który widzimy w grzesznikach and hate the sin so much that because the savior loved that sinner that we should love the sinner and share the gospel with them dlatego że nasz zbawiciel ukochał tych grzeszników i oddał za nich swoje życie, aby uratować ich z grzechu. A więc ostatecznie ten atrybut is a for powinien być dla nas motywacją do ewangelizacji. Patrzymy na świat, który z technologicznego punktu widzenia Idzie do przodu. Poland has been one of those countries in Eastern Europe that is seeing great improvement over the last 20 years since the fall of communism. Polska jest jednym z takich krajów, w którym w ciągu ostatnich 20 lat dokonały się ogromne zmiany. Uh, beautiful buildings, mamy piękne budynki, uh, beautiful development of the countryside around you. Wokół widzimy rozwój w różnych miejscach kraju. I to może stwarzać taką iluzję, że świat staje się coraz lepszy. Ale świat nie staje się coraz lepszy, staje się coraz gorszy. Wartości, którymi ten świat się kieruje, nie znajdują upodobania w Bożych oczach. And God's wrath is coming. I Boży gniew and we need to appreciate the need to evangelize in the midst of a society that looks better and better. Się na w które może wrażenie, że jest coraz Because in reality it's a society, and this is true of America as well as Poland, that's getting worse and worse. Ale w rzeczywistości żyjemy w społeczeństwie i to zarówno w odniesieniu do Ameryki czy Polski, to społeczeństwie, które idzie w dół, jest coraz gorsze. Let's pray. Umówmy się. Father, we're grateful for tonight. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za ten wieczór. We saw your Patrzyliśmy na twoją świętość. We saw your wrath. I na twój gniew. Two Dwa atrybuty jakże odmienne. a jednocześnie jakże motywujące nas do tego by kontynuować pracę do której nas powołałeś. pomóż nam wziąć to czego się dzisiaj uczyliśmy aby przyglądać się naszemu własnemu życiu. And to consider ourselves dead to sin, aby patrzeć na siebie jako martwych dla grzechu and committed to more faithfully and more boldly and confidently sharing the gospel that uh, will bring people out of your wrath i zaangażować się coraz mocniej w to, aby ratować ludzi przed nadchodzącym Twoim gniewem. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Dziękuję, że pozwoliliście mi przeciągnąć o 20 minut. Jutro spojrzymy na łaskę Boga I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapiszcie je, gdyż później będzie czas na pytania i odpowiedzi. A więc oczekujemy was jeszcze w wieczora.